To są informacje Polskiego Radia 24. Amerykański prezydent zdecydował w sprawie zawieszenia broni z Iranem. Jednocześnie odwołał wizytę J.D. Vensa do Islamabadu. Kompromis w Prawie i Sprawiedliwości Stowarzyszenie Rozwój Plus będzie nadal funkcjonować. Polska spółka PESA powalczy o kontrakt na pociągi dla metra w Lizbonie. Minęła północ. Damian Szpyra, zapraszam. Donald Trump oświadczył, że nie wznowi na razie bombardowanie Iranu i przedłużył zawieszenie broni. Zapowiedział jednak kontynuowanie blokady irańskich portów z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Biały Dom odwołał planowany wyjazd wiceprezydenta J.D. Vansa do Islamabadu, ponieważ delegacja Iranu nie zobowiązała się do udziału w negocjacjach. Teheran odmówił rozmów z powodu kontynuowania przez amerykańską marynarkę wojenną blokady irańskich portów. Donald Trump odmówił spełnienia tego postulatu i zagroził, że w razie braku porozumienia może wznowić bombardowania po wygaśnięciu dzisiejszej nocy dwutygodniowego zawieszenia broni. Ostatecznie prezydent USA nie zdecydował się jednak na wznowienie operacji militarnej. Trump tłumaczył, że zrobił to na prośbę władz Pakistanu. W związku z tym poleciłem naszym siłom zbrojnym kontynuować blokadę oraz pozostać gotowymi i zdolnymi do działania we wszystkich innych aspektach, a zatem przedłużę zawieszenie broni do czasu przedłożenia przez nich propozycji i zakończenia rozmów niezależnie od ich wyniku, oświadczył Trump. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Tymczasem Estonia może mieć trudności z dostawami amunicji do systemów rakietowych i przeciwpancernych. Stany Zjednoczone zdecydowały o zawieszeniu części dostaw uzbrojenia Tatalina. Eksperci oceniają, że może to zmusić estońskie władze do szukania alternatywnych dostawców. Obawy pojawiły się po poniedziałkowej rozmowie telefonicznej ministra obrony Hanno Pewkura z sekretarzem obrony USA Pitem Heksetem. Szef estońskiego resortu poinformował po niej o wstrzymaniu dostaw amunicji do systemów rakietowych HIMARS, a także przeciwpancernych zestawów Javelin. Dodał jednak, że Stany Zjednoczone potwierdziły realizację zamówień po ustabilizowaniu sytuacji na Bliskim Wschodzie. Eksperci cytowani przez portal ERR uważają, że Estonia musi szukać uzbrojenia u innych dostawców. Analityk do spraw bezpieczeństwa Melis Ojcalu powiedział, że Tallinn zamówił Południowo-koreańskie systemy, które mogą stać się alternatywą dla amerykańskich. Pojawiają się również opinie, że Estonia mogłaby realizować wspólne projekty z Ukrainą, na przykład w zakresie dronów dalekiego zasięgu lub rakiet. Specjaliści oceniają także, że decyzja Waszyngtonu może przyspieszyć rozwój europejskiego przemysłu obronnego. Kamil Zalewski, Polskie Radio.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 Także no, chociażby spikerzy, tacy, jak Tadeusz Bochański czy Zbigniew Świętochowski. Takich hmm. ludzi było jeszcze sporo do pewnego momentu. No, oczywiście biologia robi swoje, że tak powiem, więc musieli, musieli być zmienieni.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 I, i, i to pracowali na antenie. Ja, ja nie byłem antenowcem, zabierałem głos, miałem felieton i tak dalej, ale ja, ja, ja jestem analitykiem, ja jestem, ja opisuję, opisuję, badam radio, ale nie jestem oczywiście takim antenowcem, jak tylko pan na przykład, czy, czy wielu innych kolegów, z którymi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 Wtórka programu. Zmiana klimatu.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 warunków.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 i zamykane no, w, takiej, w takiej właśnie zatoce, która się nazywa Tadzi i tam są zabijane, przede wszystkim te starsze osobniki są zabijane no i w tym, powiedzmy, w tym drzwi wody odławiane są zwłaszcza młodsze osobniki, które zostaje uznane, że, że, że mogą się przydać. I tam różny różne jest procent, ale około 30% tych, tych zapędzonych tam jest 30% derfinów trafia właśnie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 w Polsce były próby powstania delfinariów, dwie takie próby pamiętam i dzięki presji społecznej mm. również udało się zapobiec tym w ogóle pomysłom zupełnie, zupełnie irracjonalnym i niepotrzebnym. Jakie są inne miejsca, których takie związane z turystyką, No jest wiele takich miejsc. W Polsce chyba to są jednak papugarnie, które się w pewnym momencie bardzo rozpowszechniły, to znaczy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 Większość ogrodów tak, żeby do tej listy można było zaliczyć. No, dużo jest ogrodów, nie chcę tutaj, ale niestety prywatnych, mhm. to znaczy no, takich biznesów po prostu opartych na, czy też wszelkie mini-zoo, gdzie ten dobrostan jest naprawdę bardzo, bardzo niski. Do EAS, czyli takiej organizacji w Europie, która skupia ogrody powiedzmy, gdzie ta kwestie dobrostanu w jakimś stopniu,